Jarłok i Skóra. I Mando Jerry. Trzymać Oraz nasi goście <głos> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy. Słuchaczko, słuchaczu, witamy Cię w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśniński. Jest tutaj ze mną także Michał Rakowicz. Witam Cię, Michale. Witam Cię, drogi kolego. Witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj porozmawiamy o mrocznym neo-noir akcji, o mrocznym thrillerze akcji w stylistyce neo-noir, czyli o Johnny <grych> Witajcie. <grych> tak, chcielibyśmy omówić dla Was w tym tygodniu, jak już zapewne wiecie, z zajawki na Facebooku obie części Johna Wicka i stwierdziliśmy, że nie będziemy od razu nagrywać o filmie premierowym, ale cofniemy się jeszcze do tej pierwszej produkcji, do pierwszej części, czyli do filmu z 2014 roku, który zapoczątkował, jak się okazuje, trylogię. Nie wiem, czy o tym wiedziałeś od początku, bo mnie to jakoś umknęła. Podobno już przy premierze pierwszej części mówiło się, że to ma być trylogia. To słynne hasło. Wiesz to być może nawet jeżeli o tym słyszałem, to na pewno mi to uciekło, bo w trakcie seansu dwójki, to lekko się zdziwiłem, jakby w jakim kierunku to wszystko zmierza i i no finał mnie zaskoczył, to będziemy o tym mówić przy dwójce, nie? troszkę właśnie w kontekście tego, że jest otwarty i że no widać, że twórcy tutaj mieli pomysł chyba na jakąś dłuższą historię, zakładając oczywiście, że pierwszy film chwyci, bo to co wspominasz o tym, że to zawsze miała być trylogia, zgodnie z tym <śmiech> znanym hasłem, jest o tyle zabawne, że myślę, że Twórcy chyba nawet w najśmielszych marzeniach nie podejrzewali z jak pozytywnym odzewem John Wick się spotka, bo no, nie oszukujmy się, ale no, to było mega zaskoczenie w tym 2014 roku i film, po którym niewiele osób spodziewało się no, czegokolwiek tak na dobrą sprawę, no. To miał być pewnie jakiś kolejny jak z Keanu Reevesem, nieco przybrzmiałym aktorem już przecież obecnie, no bo umówmy się, że to jest jeden z tych aktorów, którzy no są tyleż słynni i mają w swoim dorobku ważne i istotne filmy, co... Ani nie są obecnie specjalnie, czy nie byli do niedawna specjalnie popularni i, i też nie grali w jakichś wielkich hitach w, w ostatnich latach. No a tutaj się nagle okazało... Przecież Janów Nok Nok chyba wystąpił ostatnio. Nie, nie no też. wystąpił, ale to Które... bo, wiesz, ani to hit, ani, y, ani to... Można powiedzieć, jakaś istotna produkcja w ogóle. Nie? No, to... no, ale właśnie w coś raczej negatywnego stricte, mam wrażenie. No właśnie, to jeśli już to, to, to raczej coś negatywnego, no a też przecież sami twórcy, no to nie, nie był zespół, który no rokował jakoś bardzo dobrze na hit. No, a tutaj się nagle okazało, że, że John Wick, to można powiedzieć, że to był taki, jak to się mówi czasami, sleeping hit chyba, czy coś takiego, czy po angielsku, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli no, film, po którym właśnie no, niewielu się spodziewało czegokolwiek dobrego, a nagle nawet w, w dniu premiery jeszcze nie osiągnął statutu jakiegoś no, filmu dobrego, czy godnego uwagi, aby szybko pocztą pantoflową się rozniosło, że no to jest rzecz y, świetna i wypadają ją zobaczyć. Mm -hmm. Jest to produkcja, która ma na IMDb aktualnie ocenę 7,2 na 10, czyli no niezwykle wysoko. Zresztą dwójka będzie miała, właśnie będzie miała ma już jeszcze wyższą ocenę, ale razie zostańmy przy tej jedynce. Rzeczywiście twórcy przecież wzięli się praktycznie znikąd, znaczy znikąd, no działali w biznesie filmowym, ale bez większych sukcesów, zwłaszcza jeżeli chodzi o reżysera, Czada Stachelskiego, który przecież dotychczas był kaskaderem i między innymi, co jest tutaj taką zabawną ciekawostką, też był dublerem samego Kijanu w Matrixach, w niebezpiecznych właśnie scenach, to on go zastępował i teraz okazuje się, że jest reżyserem filmu, w którym Kiano występuje. Derek Kolstadt miał tam kilka filmów na swoim koncie, ale też jakoś się szczególnie nie wybił, a tutaj nagle ten John Wick przyjął się bardzo pozytywnie, Ja też ja niczego od tego filmu nie oczekiwałem, gdy nagle zacząłem słuchać podcastów popkultrowych, myślę, tam Myszmasza, Masy i też kilku zagranicznych i wszyscy tak wychwalali, nie, tego Wicka pod niebiosą, mówię, kurczę, jakim cudem, nie? A potem obejrzałem i też byłem zachwycony w gruncie rzeczy. No, ja powiem ci szczerze, że mnie film ten ominął w kinie, bo no, jakoś tak to właśnie wyszło, że ja tak dużo dobrego o Johnny Wicku usłyszałem już w jakiś czas od premiery, ale no prawie takim rzutem na taśmę niewiele by brakowało, abym jednak do kina trafił, bo pamiętam, że mimo, że to już było w jakiś czas po polskiej premierze, to, to jedno z poznańskich kin jeszcze grało gdzieś w okolicach świątecznych Johna Wicka. No i, i już prawie byłem w kinie, ale nie dotarłem i widziałem w końcu ostatecznie film dopiero w telewizji, no ale pamiętam, że zrobił na mnie bardzo duże i dobre wrażenie, no bo to jest... Myślę, no pewne odświeżenie, powiedziałbym, tej formuły kina akcji, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co no obecnie takie kino akcji postbornowskie, jak ja o nim mówię czasami, w ostatnich latach oferowało. No bo no, od paru ładnych lat myślę, że wiele osób, które... Śledzi, czy, czy ogląda to Hollywoodzkie kino kinoakcji, no na pewno widać to, jak, jak dużo, jak duży wpływ na, to, na ten rodzaj kina miało właśnie to, co zostało zapoczątkowane w trylogii Jasona Borna, czyli ten taki szybki montaż, często aż za szybki, gdzie no, te sceny są nakręcone z jednej strony pozornie, bardzo realistycznie, ale z drugiej strony czasem no, są nakręcone w tak rwanym i szybkim montażu, że aż człowiek nie nadąża za, za akcją i to jest tyleż bardzo efektowne i to się może podobać, co nadużywane trochę męczy i, i ja odniosłem wrażenie, że no właśnie nie wszyscy w Hollywood potrafią sobie z tego rodzaju filmowaniem kina akcji radzić. No a nagle tutaj dostaliśmy Johna Wicka, który od strony tej takiej formalnej, technicznej no odwołuje się do zupełnie innej, można powiedzieć, takiej kultury w kinie akcji, gdzie te sceny walk, sceny pościgów, sceny strzelanin są często daleko bardziej statyczne, pozornie, kręcone dłuższymi ujęciami, ale to wygląda po prostu niesamowicie i ja nie bez przyczyny się odwołuję do tych kwestii technicznych na samym początku, pomijając fabułę, budowę <grych> świata, aktorstwo itd., dalej, bo Wydaje mi się, że to coś, co jakby zbudowało ten sukces Johna Wicka, no to jest właśnie to, że nagle okazało się, że w kinie akcji no można zrobić coś, co, co no przełamie gdzieś tam ten schemat to jest znany z Jasonów Bornów, zaproponować nieco inne podejście i te, te, to się ludziom po prostu bardzo mocno spodobało. Mm -hmm. Przy czym... Moim zdaniem pomijanie tutaj zupełnie kwestii fabularnych też jest nie do końca dobrym pomysłem, bo właśnie miałem wrażenie, że wszyscy chwalą tę stronę techniczną, formalną, ale mnie też samo podejście do opowiadania historii i do samej historii odpowiadało, bo mam, teoretycznie mam do czynienia z taką tradycyjną, już tysiąc razy ograną opowieścią o zemście. Mamy byłego zabójcę na zlecenie, któremu Ktoś no, na pewno się nadepnął na odcisk, no i on chociaż niby zrezygnował już z tego fachu, powraca do branży i zaczyna się mścić. Przy czym tak naprawdę ta historia jest niezwykle niestandardowa, bo nie na przykład na początku filmu bohater traci swoją ukochaną, ale właśnie nie na zasadzie, że ukochana została zamordowana przez jakiegoś innego mordercę, czy przez mafiozę, czy coś takiego, że bohater został zdradzony, wystawiony przez kolegów, przez policję, przez innych morderców. Nie, ona ginie śmiercią naturalną i obserwujemy po prostu tragedię zwyczajnego mężczyzny, a dopiero potem dzieje się coś i to coś też... To chyba nie byłby już teraz spoiler, ale powiedzmy, że jeszcze to przemilczę. Dzieje się coś w ogóle rzeczy nietypowego. Ten e, motyw zemsty jest no, dość oryginalny, ale zarazem bardzo wiarygodny i bardzo działający też na emocje widza. Taki, no, często w kinie akcji mam wrażenie, że widzę, aha, czyli teraz on będzie się mścił właśnie za całą rodzinę, czy tam, nie wiem, za stracone 10 lat życia, ale w ogóle nie czuję żadnych emocji z tym związanych. Nie, jakoś mnie to nie rusza, po prostu rozumiem, okej, okay, spoko, ale... Na tym się kończy moja reakcja, a tutaj ja naprawdę rozumiałem naszego bohatera, Jonathana. Dlaczego on robi to, co robi? No to ja akurat, jeżeli chodzi o sam ten motyw zemsty, no to ja bym się tutaj aż tak bardzo w pochwałach nie rozpływał, dlatego że tak jak rozumiem i podzielam twoją opinię co do tego, że mimo wszystko ten początek mamy jakoś tam lekko niestandardowy, to już mam wrażenie, że sam ten taki Punkt zapalny, od którego zaczyna się cała vendetta Johna Wicka, no jest w sumie bardzo mocno pretekstowy, szczególnie jeżeli spojrzy się na to, jaki Armageddon, te, to jakby z tego ostatecznie dostajemy. No bo jak, spo, jak spojrzysz po prostu na to, na, na sam ten punkt wyjścia, no to, to mówię, to ciężko ciężko to nazwać inaczej niż właśnie takim elementem pretekstowym, no bo przecież teoretycznie, tak, tak jak mówisz, no, jest to jakoś tam uzasadnione i ja oczywiście też podzielam twoją opinię, że to działa jakoś tam na emocje widza, chociaż u wielu widzów z tego, co, co też dało się zaobserwować, to często budzi emocje trochę inne niż te, o których ty mówisz, czyli raczej taki uśmiech lekkiego politowania albo taki szczery uśmiech, który możemy bardziej kojarzyć z tym, że ten motyw, od którego wszystko się rozpoczyna, wydaje się czasem po prostu absurdalny. Ale wydaje mi się, że to raczej są reakcje już po seansie z dystansu, a nie jednak w trakcie w kinie. No, nie wiem. Tu miałbym lekkie wątpliwości. No bo, no, no bo to wiesz, to się może wydawać lekko absurdalne, tym bardziej, że... No, ja nie wiem, czy to jest w sumie spoiler, bo tak będziemy kluczyć. Ja bym chyba powiedział, o co chodzi, drogi Szymasie, nie wiem, co sądzisz. Przecież tu mamy 15 minut filmu chyba, to... Nie no, 15 minut to jest wstęp właśnie tragedia bohatera, a dopiero potem mamy ten pierwszy plot point. Otóż okazuje się, że żona, która właśnie umarła śmiercią naturalną, w ostatnich dniach życia poprosiła kogoś, by przekazał Johnowi psa. Psa, który miał być takim ostatnim prezentem od żony, i zarazem też y, czymś, co wypełni pustkę po jej śmierci w domu Jonathana, y, czymś, kimś, kogo Jonathan będzie mógł pokochać. No, mówicie, facet zostaje sam, tak? Nie mieli dzieci i zostaje sam w wielkim, pustym domu, rzucił właśnie dotychczasową karierę. A to, a to warto dodać, bo to, to akurat jest dosyć ciekawy motyw, że on rzucił tą karierę właśnie dla żony, swojej przyszłej. No i widać po tym też, co dostajemy w toku fabuły, że no to, to nie była łatwa decyzja z jego strony, że, tak, ja że, że, żeby poświęcić to, co do tej pory robił dla, dla swojej żony, czyli to pokazuje, czy, czy bardzo dobrze nam ilustruje, jak wielka to była miłość z jego perspektywy. Mhm, bo to nie była tylko decyzja, ale też wymagało to od niego wykonania pewnego zadania, ale tutaj już nie będziemy wchodzić w szczegóły i okazuje się, że na skutek zbiegu okoliczności, to też jest istotne, to tutaj nie mamy do czynienia z, właśnie z taką typową intrygą, z kim Akcji, tylko na skutek zbiegu okoliczności, John napotyka się na kogoś, kto potem napada na niego, i w ramach tego właśnie napadu kradnie jego samochód i zabija tego psa. I to jest właśnie punkt wyjścia dla powrotu, niejako w szeregi zabójców i po prostu dla tej zemsty. Ale dlaczego mówię, że to wcale nie jest dla mnie absurdalne? Po pierwsze, bardzo dobrze zostały dane emocje Jonathana, ta jego relacja z żoną, to, że przeżywa to wszystko. A po drugie, John Wick to nie jest jakiś tam um, zabójca na zlecenie, tylko to jest taka szycha, to jest taka legenda, to jest człowiek, który określa się boogie babą jagą. Każda nacja, która pojawia się w tej franczyzie, ma jakieś własne określenie na Johna Wicka i zawsze jest to określenie takie um, klimatyczne, symboliczne, mocne i często tak jest, nie że ten główny bohater w kinie akcji jest w jakiś sposób wyjątkowy, niezwykły właśnie najmoc... naj... trzem się całym miastem, tak czy całą policją, czy kiedyś przynajmniej tak było i często ta wizja opiera się tylko na tym, że ktoś w filmie tak nam o tym mówi, a w żonie Weak'u to czuć, to naprawdę czuć. Mamy tutaj już na samym początku takie sceny, gdy na przykład te osoby, na które poluje Wick gdzieś tam wbijają i wychodzi na jaw, że właśnie napadły na Johna Wicka i pomimo tego, że teoretycznie to są też wielkie szychy w mieście, to jedna z nich dostaje w twarz na przykład za to i słyszy, że ma się wynosić z tego miejsca, gdzie się aktualnie odbywa akcja. I autentycznie ta legenda Wicka żyje i dlatego ta jego reakcja nie wydaje mi się przesadzona, bo ja czuję, że to jest to, co ten człowiek zrobiłby w tym mieście, w tym świecie przedstawionym. Znaczy, ja, ja nie chcę się tu spierać, bo dla mnie osobiście to jest motyw, który ja kupuję w 100%, tym bardziej, że tutaj ta śmierć tego psa no, też jest ukazana w taki no, emocjonalny sposób, czy, powiedziałbym, czy bardzo silnie oddziaływuje na widza. Natomiast, no tak jak o tym sobie rozmawiamy i tak jak no umówmy się to to nie jest film, który można jakoś specjalnie zaspoilerować, tak jak dostajemy w dalszej części filmu po prostu absolutną rzeźnię, którą robi John Wick na, na rosyjskiej mafii. No to, to jednak jest to mocno komiksowe. Natomiast ja bym się nie chciał na tym skupiać, bo... Jerry, ale czy, czytałeś Desperację Kinga? Czytałem. Tam jest no. taki cytat, że kamyczek zrzucony z góry wywołuje lawinę. Do tego sprowadza się katechizm. Ja to tak właśnie tutaj widzę, bo Właśnie mamy te w dialogach, na przykład taką scenę, gdy jeden z bohaterów mówi, Ja tylko zabiłem psa i ukradłem samochód, a drugi bohater mu mówi, nieważne, co zrobiłeś ale ważne, komu to zrobiłeś. I ja po prostu, i, to, i tam czuć takie napięcie, to jest najlepsze. To są właśnie dwie rzeczy, czy to jest jedna z rzeczy, do których chciałem przejść, bo moim zdaniem to, co powoduje, że John Wick tak dobrze się przyjął, oprócz właśnie tych fantastycznie zrealizowanych scen akcji, to jest po pierwsze bohater, bo to, co ty mówisz, że on jest kreowany na taką legendę, to tu jest robione i realizowane często takimi małymi scenami, które są po prostu kapitalne, gdzie dla mnie Dokładnie. taką sceną definiującą jak dobrze jak pomysłowo tutaj to jest wykonane, to jest moment, w którym John Wick dzwoni do, można powiedzieć, jego głównego przeciwnika i nic nie mówi. I jeden z doradców tego głównego posa pyta się, co powiedział. A on, a on mówi, nic. I w tym I, i widać, momencie pominach, tak, odwiosku, i, i, tak? i widać po prostu, że, że to, że nie powiedział kompletnie nic w trakcie tych, paru sekund rozmowy telefonicznej, no to, to znaczy, że powiedział wystarczająco. Zresztą tam chyba ta postać tak puentuje, że wy, powiedział wystarczająco. Czyli, czyli po prostu to pokazuje, jak z jakim respektem tutaj się ta postać spotyka. Ale przede wszystkim to jest też tak, że udało się Keanu Reevesowi tchnąć w tę postać ducha, bo to jest aktor, który przez bardzo wielu jest postrzegany jako aktor po prostu słaby. I ja jakby celowo wspomniałem, że to jest jeden z jedna z tych postaci, która ma za sobą całą masę świetnych i istotnych filmów, bo, bo przecież począwszy od, nie wiem, mojego własnego Idaho, czy, yy, czy Na Fali, które mimo upływu lat jest nadal kapitalnym filmem, poprzez Matrixy chociażby, yy, no, no widać, że on miał yy, jakby szczęście do, do naprawdę grania w dobrych filmach, natomiast sam w sobie nie jest uznawany za dobrego aktora, wręcz wprost się mówi o nim, że jest po prostu drewnianym aktorem, który niespecjalnie umie Wyrażać emocje i, i niezbyt ale dobrze gra, ale on to, to się w tej roli sprawdza. Doskonale. Tak, tak, to się sprawdza tutaj fenomenalnie, dlatego że on przecież prawie tutaj nie mówi. To jest trochę taka postać w typie bohatera Spaghetti Westernów, czyli wiecie, takiego mrocznego, tajemniczego mściciela, który pojawia się w miasteczku i, i po prostu od pierwszego rzutu oka na, na, to, na tę postać, to już wiesz, że to jest po prostu zwiastun kłopotów, jakie tylko mogą być i on, ta postać nie musi nic mówić, żeby po prostu roztaczać tę aurę niebezpieczeństwa wokół siebie i tutaj Keanu Reeves się wywiązał po prostu z tego znakomicie. On, no... No Jest po prostu Johnem Wickiem i, i to się po prostu tak fantastycznie sprawdza na ekranie, a jeżeli się jeszcze weźmie pod uwagę jaką on pracę włożył w tę stronę stricte techniczną właśnie, czyli w to, że on jednak większość tych scen akcji odgrywa samodzielnie, bez pomocy kaskaderów, no to, to, to dodatkowo buduje wiarygodność tego wszystkiego. No i to jest jedna z przyczyn, moim zdaniem, czy, czy, czy jeden z przyczynek do sukcesu tego filmu, a drugi, to, to też chciałem nawiązać do tego, co wspomniałeś, czyli do tego świata, dlatego, że ten film, jak, jakby go opowiedzieć, no to, to mówię, on się może wydawać absurdalny, zabili gościowi psa, po czym on wyryżnął całą rosyjską mafię, no i i to teoretycznie brzmi jak po prostu opis je, je, jakiegoś po prostu idiotycznego, absurdalnego filmu. Ale właśnie zwróćmy też uwagę na to, jeszcze tylko domykając wątek aktorstwa, widziałem w sieci komentarze, że Kijanu ma tutaj dwie miny w całym filmie. Że jest smutny Kijanu i ten taki bardziej no, skoncentrowany, tak dziki, zdeterminowany, ale właśnie taki jest John Wick. Najpierw jest smutny, a potem jest zdeterminowany i skoncentrowany na robocie. I to, tak jak powiedziałeś, sprawdza się doskonale, tu się zgadzam. A teraz mówisz o tej absurdalnej fabule, ale właśnie to nie wygląda tak, że on yy, mówi o zabili mi psa i wyżyna całą mafię, tylko nie. On ma misję zemścić się na konkretnej osobie i po prostu idąc do tej osoby, wyżyna wszystkich, którzy stają mu na drodze. A że staje mu masa tych osób, to mamy do czynienia z tą rzeźnią, ale ostatecznie, no właśnie, to nie jest tak, że on nagle rozwala całe miasto, tak, że działa jakoś tak dziwnie. Nie, on po prostu krok po kroku chce dojść do tej jednej osoby, a że to jest osoba wysoko postawiona, to musi po drodze pokonać kilka trudności, jak już wspomniałem, a potem jeszcze mamy mały twist w fabule i powiedzmy podbicie pewne stawki, no i po prostu wtedy dokonuje. Znaczy wykonuje kolejne 3-4 kroki i giną kolejne osoby. Ale to wszystko ma sens, jest spójne i w tej swojej komiksowości, no bo rzeczywiście no facet tutaj ma kilka pistoletów i właśnie wykonuje taniec z pistoletami i zabija całą masę przeciwników bez większego wysiłku na ogół. Znaczy jakiś tam wysiłek jest, ale my wiemy, że jemu się po prostu uda. Ale... Ja nie czuję, żeby to jakoś przesadzono. To wszystko jest bardzo spójne w tej wizji. No, ja się w pełni z tobą zgadzam. No, jest to spójne w tej wizji, ale to jest też spójne ze względu właśnie na tą kreację świata. Bo do aktorstwa jeszcze bym chciał wrócić, ale tak jakby w momencie, kiedy też powiem trochę o, o tej kreacji świata i nawiążę jeszcze do tego tańca z pistoletami, o którym przed chwilą wspomniałeś. No, bo jakokolwiek ta fabuła by się nie wydawała idiotyczna, ona jest tutaj... Świetnie podbudowana. Mi się strasznie podoba ten świat wykreowany w Johnny Wicku, i on jest nie dość, że fajnie pomyślany. To on jest jeszcze bardzo dobrze przedstawiony, także on intryguje. Co mam na myśli? No, my, w momencie, kiedy poznajemy Johna Wicka, no to wiemy tylko, że to jest były zabójca na zlecenie, i w toku akcji stopniowo odkrywamy, że w tym świecie przedstawionym, no ci zabójcy na zlecenie działają, można powiedzieć, w ramach no, takich, pewnego systemu. Tak, pewnego systemu tak, tak, takiego no, dosyć dobrze schierarchizowanego, pomyślanego systemu, który opiera się na tym, że dla tych osób zrzeszonych, można powiedzieć, w ramach tego systemu no jest cały szereg różnego rodzaju usług, które są świadczone na ich rzecz. I jeszcze jest do tego wewnętrzna waluta specjalna, Tak, tak, tak oni tak. wszyscy się znają z branży, mamy pewne zasady, których trzeba przestrzegać i to wszystko też jest spójne. W tak, tym, to, to jest, to jest spójne i to jest po prostu kapitalnie po prostu przedstawione. Jak my dostajemy, wiesz, takie te malutkie fragmenciki, że, że nagle, nie wiem, tutaj ekipa sprzątająca, tu właśnie pojawia nam się ta waluta i to są <laughs> I to, i, to są, I to są takie rzeczy, które po prostu dostajemy malutkimi kroczkami i każda z tych rzeczy powoduje, że widz jest coraz bardziej wciągnięty też w ten świat, że, że oprócz samej tej historii, oprócz śledzenia Johna Wika w akcji, no to to jakby jesteśmy coraz bardziej zainteresowani, gdzie nas to wszystko doprowadzi też w kontekście budowy tego świata, no bo tutaj naprawdę dostajemy systematycznie coraz więcej, czy poznajemy systematycznie coraz więcej zasad, które rządzą tym światem. I tutaj chciałem nawiązać właśnie do, do tych dwóch rzeczy, o których też zaczęliśmy mówić. Czyli po pierwsze aktorstwo, bo my tak skoncentrowaliśmy się na Keanu Reevesie, no bo on jakby gdzieś tam ten film no, trzyma na swoich barkach poniekąd, ale jak na dzieło no, można powiedzieć, że ludzi, którzy nie mieli specjalnego dorobku, no to tutaj mamy w ogóle bardzo dobrą obsadę przecież, bo oprócz Keanu Reevesa pojawia się Ian McShane, pojawia się Willem Dafoe, Adrian Palicki. Także no, tych postaci, tych znanych nazwisk jest, jest naprawdę dużo i też co istotne tak, na, tak naprawdę każda z tych postaci, które się tutaj pojawiają, no ona niesie za sobą kolejny kawałek tej historii. To nie jest tak, że, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie z jakimiś takimi przeszkadzajkami albo... No, tymczasowymi sojusznikami na, na drodze Johna Wicka do zemsty, tylko tak naprawdę, jeżeli nie wiem pojawia się chociażby kreowany przez Jana McShane'a Winston, no to to jest postać, która dopowiada nam wiele rzeczy o świecie przedstawionym, która jest nie tylko świetnie zagrana, ale ona ma istotną rolę fabularną. Kiedy pojawia się nam postać grana przez Willem'a Defoe, czyli Markus to jest też kolejny element tej układanki i tak dalej, i tak dalej. I to po prostu pod tym kątem to Moim zdaniem ten film jest naprawdę absolutnie filmem no, bez zarzutu, bez, bez słabych punktów. No, ja nie byłbym się w stanie do kogokolwiek z obsady przyczepić i co istotne to, to właśnie też wspomniałeś o tym takim balecie z pistoletami, o tym tańcu z pistoletami. I to jest dla mnie też super, że tutaj te sceny akcji są nakręcone rewelacyjnie i tutaj aktorzy pod tym kątem się przecież też kapitalnie spisali, bo to jest coś, co ja nawet widzę przy drugiej części bardziej, ale w pierwszym Johnny Wicku też to widać, że momentami te sceny akcji są, ja bym powiedział nawet lekko powolne, ale to właśnie wynika z tego, że jest ta dbałość o szczegóły, żebyśmy my wszystko widzieli. I na przykład to, to ja bym się nie do końca zgodził z tym, co ty powiedziałeś, że wiemy od razu, że Johnowi Wickowi się uda, bo, bo te sceny są pełne napięcia. Tutaj, jeżeli mamy scenę, gdzie Wick się ma rozprawić na, na przykład z jakąś tam zgrają zabójców, no to on jest tyle efektywny w trakcie tych swoich poczynian, te, te słynne headshoty. Efektywny, tak? Efektywny no wiesz, jedna kula A, je, znaczy i, no to i to w sumie no i w, w sumie i to i to dokładnie, bo wiesz masz te słynne headshoty, czyli jedna kula, jeden trup ale przecież no to jest naprawdę pod kątem też tej efektywności, o której ty z kolei wspomniałeś, no też bardzo dobrze rozegrane, no bo tutaj to jest tak, że on nieraz walczy wręcz i strzela praktycznie biorąc jednocześnie i, mhm. i przecież to nie tylko Keanu Reeves ale też inne postaci, które się pojawiają, które też mają swoje Jakieś tam sceny akcji, no też wypadają pod tym kątem świetnie. Mhm. I właśnie ja mam tutaj jeden drobny problem z tym wszystkim, bo dużo osób zwraca uwagę na tę stronę audiowizualną i ona jest okej, okay, pod wieloma względami dobra, bardzo dobra, ale jednak na dłuższą metę powiem Ci, że właśnie ja nie czułem do końca tego napięcia, bo jednak. Tak jak mówisz, te sceny są widowiskowe i mamy walkę z wieloma Prześminkami naraz. Tutaj nie mamy takiego kina akcji nie wiem, kopanego, tylko raczej skupionego, skupionego na broni palnej. Wick korzysta cały czas praktycznie z Glocka 26, z HK P30 9 mm, 15 naboi w podwójnym magazynku. Ma też taki amerykański wariant HK 416, maszynowego. I to wszystko wygląda super, ale on tak walczy, jakby miał, że się tak wyrażę, wallhacka i aimlocka. To znaczy, prawie zawsze John po prostu wie, gdzie pojawi się przeciwnik. Nie Zupełnie bez wysiłku strzela najpierw w nogi, potem w głowę albo od razu w głowę. Gdy ktoś go na chwilę rozbroi, no to reszta przeciwników czeka, aż właśnie Wick się pozbiera po tym i to wygląda bardzo ładnie, ale po prostu gdyby tej akcji na przykład było trochę więcej, to ona by mnie zmęczyła. Ten film, pierwsza część trwa półtorej godziny, trochę ponad półtorej godziny, dziesięć minut, coś takiego, ale to jak ci mówię, mnie dużo bardziej kupiła właśnie sama historia i ten świat przedstawiony, niż jednak to oprawa. Oprawa jest super, ale gdyby była tylko to oprawa, nie byłoby tego świata, to mnie by ten film wymęczył. Nic specjalnie tutaj nie skomentuję. No ja akurat... <śmiech> Zostałem kupiony po całości, można powiedzieć, czyli tak jak wspomniałem, bardzo mi się spodobał ten świat przedstawiony, natomiast ja bardzo doceniam te sceny akcji, bo ja lubię tego rodzaju kinoakcji. To, to jest... Mhm. Ja to powiem może w tym miejscu, żeby trochę przetrzeć szlaki przed dwójką, bo dla mnie ten pewny kult Johna Wicka, który się zrodził wkrótce po jego premierze, jest... Z jednej strony rzeczą fajną, bo to pokazuje, że widzowie są spragnieni takiego sensownego kina akcji, abym ja bym powiedział, czyli dobrze zrealizowanego od strony technicznej, które będzie efektowne, ale będzie miało też... No jakoś taką spójność wewnętrzną właśnie tego całego świata. Także nawet jeżeli my teoretycznie moglibyśmy coś tu obśmiać, to, to to jest wszystko tak poukładane, że w ramach tej wewnętrznej logiki świata przedstawionego ja nie mam z tym problemu, bo nawet to, o czym ty mówisz, czyli, czyli właśnie to, z czego się bardzo wiele osób trochę najgrywa, czyli że mówi, jeden strzał, jeden trup, no to ja ja bym tego, czy znaczy ja bym miał z tym większy problem, gdyby nie to, że no cały czas mamy od samego początku podkreślenie, że John Wick to jest ten zabójca na zlecenie, ten jedyny. To jest z tak. Bogi I, I wiesz, i, i gdybyśmy mieli do czynienia Duch. po prostu z jakimś takim no kolejnym, po prostu płatnym mordercą, tylko że trochę wkurzonym, no to by mi to mogło przeszkadzać, ale po prostu no, no wiesz, jeżeli wszyscy mają tak, tak dobrą opinię o nim i są tak przerażeni na samą myśl, że on po nich idzie, no to ja zakładam, że to się nie bierze znikąd i że tak oddziałał także kiedyś, nie? Czyli, czyli mówię. Znaczy, nie, nie, ale bo, słuchaj, bo to, że on ich zabije jednym strzelem, jest spoko, tylko chodzi mi o to, że mamy na przykład sceny walki w tłumie, nie? I po prostu masz tłum ludzi, a on jak gdyby przechodzi przez ten tłum wyłapując wszystkich tych agentów, którzy zostali na niego nasłani i tak po prostu, wiesz, masz tłum ludzi po prostu, a on zawsze strzela tylko w tego, nikogo innego nie okalecza. No, no, ro, rozumiem, nic, o co chodzi. I po nie. prostu w tych sekwencjach ja tak sobie myślę, tutaj akurat ich nie było za dużo, tak w sensie miałem trochę świata, budowy świata, trochę akcji, trochę budowy świata, trochę akcji, potem twist, potem znowu trochę akcji, dlatego ja to zaakceptowałem, tylko mówię po prostu, że to już była taka granica, nie, że niewiele brakowało, aby mi to mogło zacząć przeszkadzać. Na się mi w ogóle nie przeszkadzało, dopiero potem właśnie jak sobie tak o tym wszystkim myślałem, czy jak sobie wróciłem do pewnych scen teraz niedawno, przed tym nagraniem też i przed pójściem do kina na sequel, to jak sobie pomyślałem no kurczę, Naprawdę granica, ale jeszcze mówisz też o tej, o tej historii. Ja zapomniałem o jednej rzeczy, bo powiedzieli, że ona jest absurdalna, idiotyczna i tak dalej. Takie epitety tutaj brzydkie leciały. No że ja się wydawać jak, ale jak, jak wiesz, się to z było dla niej? Ale wiesz, co było dla niej inspiracją? Nie, nie mam pojęcia. I nie mówię o Stevenie Kingu, bo wyczytałeś gdzieś <głos> tak, że o no, to, ty... że się powołują niby na to. No nie, nie e, nie wiem, oświeć mnie. Inspiracją była historia Markusa Lutrela, czyli byłego agenta Navy Seals, byłego Navy Sealsa, czyli członka sił specjalnych Amerykań, amerykańskiej marynarki. I facet brał udział w jakichś misjach w Afganistanie, a teraz sobie tego nie odświeżałem, ale kiedyś czytałem o tym artykuł i teraz właśnie mi się przypomniało. I on stracił swoich kompanów po prostu na misji i dostał potem jakoś psa, którego nazwał właśnie imieniem swojego przyjaciela bodajże z czasów tych misji. I później, którejś nocy po prostu obudziły go strzały, okazało się, że ktoś napadł na jego dom i zabił tego psa. I facet podobno przez kilka stanów ścigał tych właśnie bandytów. W końcu ich dopadł, ale ich nie zabił, tam tłumacząc niby, że już wystarczająco wiele osób zabił w swoim życiu, ale nie odpuścił. W sensie wiesz, mm -hmm. pomimo tak, wszystko, tak, rzecz, to też brzmi absurdalnie, nie? że zabili mu psa i ścigał ich przez kilka stanów. To on to zrobił, dopadł ich, oddał w ręce policji i tak się sprawa zakończyła. Żeby, żeby zamknąć ten wątek, to, to ja mówię, że to może się wydawać po prostu absurdalne, jak się streszcza tą fabułę, no bo no... Słyszysz, jak to będzie. Jak się ją sprowadza do jednego zdania, tak, tak czy dwóch, no to wtedy tak, ale jak się jednak ją rozwinie albo zobaczy, to jest okej. Okay. Natomiast, bo chwilę temu rozpocząłem pewną myśl, żeby tutaj nie zgubić się i nie wprowadzać nadmiernego chaosu, to, to chciałem jakby wspomnieć o tym, że ten kult, który wokół filmu się wytworzył, jest dla mnie, tak jak wspomniałem, z jednej strony rzeczą taką... No, fajną, interesującą, a z drugiej strony troszeczkę pokazuje też, jak nieraz potrzeba szczęścia, czy, czy tego, żeby się jakiś określony fi film przebił do szerszej świadomości, bo ja. Często przy okazji Johna Wicka i pierwszego i teraz drugiego, o którym będziemy za niedługo mówić, wspominam o filmie The Raid, Garetha Ivansa, o też dwóch częściach tego filmu konkretnie. Pierwsza część to jest rok 2011, druga powstała w roku 2014. I ja wspominam o nich dlatego, że kiedy ludzie rozwodzą się nad tym, jak John Wick jest właśnie fantastycznie zrobione od tej strony technicznej, to oczywiście nie negując tego, że jest zrobiony fantastycznie, no warto wspomnieć o tym, że tego rodzaju akcji tak naprawdę cały czas powstaje I, i po prostu to, dlaczego na przykład taki drugi Wright, który jest po prostu filmem, no dla mnie genialnym i po prostu pod kątem efektowności to zjada obydwie części Johna Wicka pod każdym jednym względem się nie przebił do szerszej świadomości, no to to mówię, gdzieś tam o tej masowej wyobraźni widzów i o pojęciu dystrybutorów o tym, co powinno trafiać do kin, świadczy nie najlepiej. Ale też jakby przy okazji tego, że tak jeszcze mieliśmy małą dygresję w trakcie, to, to chciałbym nawiązać do tego, co wspomniałeś o tym, że John Wick balansuje na tej granicy, kiedy to zawieszenie niewiary nasze może pęknąć i, i po prostu, że nie będziemy w stanie w to uwierzyć. Ja z jednej strony podzielam Twoją opinię, a z drugiej strony myślę, że to jest kwestia też w dużej mierze konwencji. I albo tę konwencję akceptujesz, albo nie. Co mam na myśli? Wiesz, to jest to, to co często niektórzy podnoszą w przy, ok przy okazji horrorów filmowych, na przykład, że przecież no, jak tu się bać gumowego potwora. No, jeżeli... Twórcy umiejętnie stworzą historię i będą umiejętnie straszyć, to myślę, że gumowy potwór też może straszyć. A jeżeli ktoś podejdzie do horroru na zasadzie, że to jest tylko gumowy potwór, to żeby twórcy stawali na głowie, no to nic z tego nie będzie. No i trochę tak jest z podobnym kinem akcji, bo i nawiązując do Johna Wicka i nawiązując właśnie też do obu części Raidu, no to to jest tak, że jak się spojrzy na tego rodzaju kinoakcji, czyli skupione na długich sekwencjach akcji opartych na, na konfrontacji naszego bohatera z tłumem przeciwników, to... Wydaje mi się, że czasem lepiej nie rozkminiać tego, czy to ma sens, bo tak na dobrą sprawę to oczywiście można by to było sprowadzić do tego, że na przykład dlaczego mamy walkę wręcz, dlaczego na przykład często i to przecież w Johnny Wicku też się pojawia w paru momentach, dlaczego nie mamy sytuacji takiej, że nasz protagonista jest na przykład bezbronny, czyli nie ma chwilowo broni albo nie ma amunicji i ta cała horda, która go atakuje, czemu go po prostu nie sprzątnie, nie zastrzeli, tylko... Wiesz, zaczyna się oczekiwanie na i walka na pięści na przykład, gdzie na logikę, jak masz do czynienia z tego rodzaju twardzielem, to powinieneś po prostu strzelać i, i to wszystko. Nie? Ale tak wiesz, samo bo ogólnie. Johnny masz, masz te sekwencje takie, że oni tak wybiegają po prostu ci z za narożnika, to co ty wspomniałeś, że, że on taki ma celownik na zasadzie, że od razu wychwytuje te postaci, no to też można sprowadzić to do tego, że jeżeli byśmy chcieli się bawić w taką już logikę, taką standardową, odrywając się trochę od samej konwencji, no to też by można to sprowadzić do tego, że okej, okay, jeżeli mamy aż tak przepotężną postać w tym świecie przedstawionym, no to, to wiesz, to można byłoby to rozegrać inaczej niż, niż to, że z trzech stron wchodzą po kolei ludzie. Wystarczyłoby pewnie, żeby weszli z trzech stron jednocześnie i już Przede byłoby wystarczyłoby, by żeby celowali w głowę, a nie w ciało, ale wiesz, to mi nawet nie przeszkadza, tylko o to też chodzi, że właśnie mamy niby powiedzieć, że jest walka wręcz, no okej, okay, jest trochę tego jujutsu i jujutsu po stronie przeciwników, ale mało tego w końcu też jest. Większość to jest walka przy pomocy pistolet, i tam trochę tego karabinka maszynowego, potem przez chwilę jest jakiś karabin snajperski bodajże i tyle, nie? Ale właśnie też na ile sposobów można pokazać walkę pistoletami, tak? I właśnie strzelanie w głowę, czy w ciało, czy po prostu strzelanie do ludzi. No w rejdach mam wrażenie, że jednak był lepszy punkt wyjścia pod tym względem, No tam względem, jest walka wręcz po prostu. Słys mogli być bardziej kreatywni, nie? A tutaj jednak te pistolety troszkę ograniczają bohatera, ale po prostu nie skupiajmy się na tym. Jest okej, okay, można to spokojnie obejrzeć, bawić się doskonale i nie czuć tego, że czwarta ściana zostaje złamana, że imersja siada, bo nie ma przesady. Po prostu mówię, że to jest tak trochę na granicy i że gdyby było tylko to, to nie ten Jasne. film by nie kupił. Budowa świata przedstawionego i główny bohater to jest to, za co ja Johna Wicka polubiłem, pokochałem i dlaczego też poszedłem na dwójkę do kina. I tym zakończę. Jeszcze jedno pytanie mam do ciebie na sam koniec, a mianowicie jak ci się podobał finał? Dlatego, że finał też na tle całego filmu mam wrażenie, że jest z jednej strony relatywnie stonowany, a z drugiej strony on jest bardzo mocno w stylu takiego kina lat 80. gdzie no wiesz, mamy tą finałową konfrontację po prostu i tutaj to jest, no mam wrażenie, że wszystkie takie schematy zostały tutaj praktycznie biorąc zaimplementowane w tej końcówce i, i no, jak, jak to kupiłeś? Czy, czy to gdzieś tam ci nie wybijało na, na koniec tego filmu, czy że, że w sumie po takim pozornie standardowym, a tak naprawdę no dosyć odświeżającym kinie akcji nagle mamy taki ukłon w, stronie, w stronę no, tych takich wzorców utartych, powiedziałbym. Nie, Ja nie miałem takiego problemu. Mnie się finał podobał. Zresztą w ogóle zamknięcie tego pierwszego wątku zemsty było genialne. To, że nie było jakiejś tam właśnie długiej sekwencji, tylko samo zamknięcie tego pierwszego wątku zajęło ile? Trzy sekundy? To było przepiękne, bo myślałem, że się film będzie bawił z widzem, że twórcy pokombinują troszkę, skomplikują właśnie fabułę w tym miejscu, a się okazało, że tak tego nie zrobili. A ten ostateczny finał, ta ostatnia sekwencja dla mnie była w porządku. I nawet nie do końca jestem sobie w stanie wyobrazić, jak mogłaby wyglądać inaczej po tym twiście. Jest, mm -hmm. jasne. Yes, no. Nie, okej. Okay. tak byłem po prostu ciekaw twojej opinii, bo ja, ja też czytając recenzję Johna Wicka, to się spotkałem z lekkimi narzekaniami na, na tę końcówkę i dlatego chciałem poznać twoją opinię, bo ja też nie miałem z nią problemów. Mi się wydaje, że to, to dobrze puentowało całą tę opowieść i w zasadzie domknięcie poszczególnych wątków, które tutaj dostajemy na wszystkich frontach dla mnie było jak najbardziej w porządku. Podobno Michael Nyqvist, czyli Szwed, który wcielał się tutaj w tego naszego bossa rosyjskiego Wigo Tarasowa stracił ucho praktycznie tutaj w tej końcówce w czasie jakoś kręcenia, w czasie której ze strzelanin i musieli mu je przyszywać wiesz, kilka no, no, Oczywiście twórcy piszą o tym w taki sposób, że a, środek cieba czytać dalej. To i jeżeli uznaliśmy, że finał nam obu się podoba, film jak najbardziej możemy polecić, czego najlepszym dowodem jest to, że obaj poleciliśmy na drugą część ochoczo do kina, to myślę, że z, ze słuchaczami się w tym momencie rozstaniemy. Ci, którzy jeszcze filmu nie widzieli to, to myślę, że jeszcze raz bardzo chcielibyśmy wam ten film polecić, szczególnie jeżeli lubicie dobre kino akcji. Ci, którzy film widzieli, może niech dadzą znać, jak wam się podobało, czy, czy macie mm -hmm. jakieś do filmu uwagi, czy, czy nie, czy was właśnie John Wick też kupił. I słyszymy się za dwa dni. I wtedy już będą spoilery z jedynki, bo będziemy o dwójca rozmawiać, więc kochani, macie dwa wieczory, żeby nadrobić robić John Wick. Dokładnie tak. Także na dzisiaj dziękujemy, do usłyszenia.